Medytacja o sakramencie małżeństwa przed sklepem jubilera Karola Wojtyły Część trzecia, dzieci, Monika i Krzysztof Teresa W tym dniu, w którym Krzysztof powiedział mi o Monice, Powracałam do domu wolniej niż kiedykolwiek, jakbym szukała umyślnie nowych ulic i okrężnych dróg. Musiałam przecież pomyśleć nad słowami mojego syna i szukać dla nich w sobie klimatu serca. Wiedziałam o niej już dawniej. Była jedną z koleżanek Krzysztofa na studiach. Wiedziałam także, że Krzysztof interesuje się tą dziewczyną. Widziałam ją kilka razy. Było to dziecko nieśmiałe i delikatne. Czyniła na mnie wrażenie istoty w sobie zamkniętej, której właściwa wartość tak bardzo ciąży do wewnątrz, że wręcz Przestaje docierać do innych ludzi, czy jest to wartość prawdziwa. Myślałam więc o Monice pośród nieznanych ulic, lecz stale widziałam Krzysztofa. Myślenie o nim stało się dla mnie czymś bliskim, tak samo jak moje istnienie – Przedrążyło sobie tyle ścieżek w mej świadomości, że skądkolwiek zaczynała się myśl, na jedną z nich musiała natrafić. W tej chwili jestem chyba przed sklepem jubilera i nagle Stanęło mi w oczach jakby zwierciadło, w którym odbiły się kiedyś losy Andrzeja i mój. Staliśmy długo na progu, był wieczór w październiku, obrączki ślubne leżały przed nami na wystawie, potem widzieliśmy je na palcach naszych rąk, była w tym jakimś zwierciadle, nasza najbliższa przyszłość. Ludzie życzliwi wchodzili przez ścianę tego widzenia, słyszeliśmy ich rozmowy i więcej jeszcze ich myśli, a my oboje z Andrzejem z pomocą dwóch złotych obrączek stajemy się jednością. Dotąd tylko czytamy w zwierciadle, a dalej jest niewiadoma. Nie było na świecie Krzysztofa, który się począł we mnie I dalszy los Andrzeja, historia tej naszej jedności To wszystko wówczas nieznane już teraz stało się ciałem Gdy Krzysztof ukończył dwa lata, Andrzej odjeżdżał na front Wziął dziecko i długo przygarniał nim drzwi się za nim zamknęły. To było widzenie ostatnie i Krzysztof ojca nie zna. Nasza jedność została w tym dziecku. Nic więcej. Krzysztof rósł. Andrzej nie umarł we mnie. Nie zginął na żadnym froncie. Nie musiał nawet powracać, bo jakoś jest... Nie masz pojęcia, mój mężu, jak straszny to jest lęk, który graniczy z nadzieją i co dzień w nią się wdziera. Nie ma nadziei bez lęku i lęku bez nadziei, a Krzysztof rósł i widziałem w nim coraz bardziej ciebie. Nie wychodziłam więc z kręgu twojej przedziwnej osoby, której oddałam siebie i już nie umiem odebrać. Ty nawet nie przychodzisz, nawet się nie fatygujesz. Po drugiej stronie zwierciadła jubiler dobierał obrączki. Po drugiej stronie zwierciadła rozszczepił się nasz los. Została przecież jedność. Krzysztof. Krzysztof mówił mi dziś o Monice, obcej nieśmiałej dziewczynie. Tak jak on ty powiedziałeś matce, Teresa, słowo padło. Stałam więc dzisiaj znów przed sklepem jubilera. Czytałam dalszy ciąg naszej przedziwnej historii. Ten starzec miał w oczach poziom naszego nowego istnienia – Pion stanowiły serca Potem widziałam, widziałam ich razem Wychodzili oboje radośni Monika w swoim uśmiechu zdradzała dyskretny przełom Krzysztof odczytał człowieka I myśli się przeniknęły Przez chwilę się czułam Moniką spotkaną znów przez ciebie Mogli oboje przejść, nie zauważyć mnie nawet, a przecież ich cała rozmowa musiała być we mnie. Rozmowa Krzysztofa i Moniki była taka – Krzysztof, jestem dzieckiem mojej matki i w tobie ją także znajduję. Ojca nie znałem, więc nie wiem, kim winien być mężczyzna. Zaczynam życie na nowo. Brak mi gotowych modeli. Ojciec pozostał w matce, gdy poległ gdzieś na froncie i już mnie nie nawiedzał. Nie był ze mną na co dzień Matka we mnie szczepiła ideę ojca Tak rosłem, myśląc częściej niż mnie Masz o jej kobiecym losie O samotności pełnej nieobecnego człowieka Którego ja uobecniam Lecz nie chcę tego losu dla ciebie Chcę obecności takiego przenikania się odtąd wzajemnie już teraz. Czy tak wiele masz z mojej matki, że muszę od niej odejść, ażeby ją w tobie znajdować? To całkiem nowe życie i całkiem nowi ludzie. Dziękuję ci za to właśnie, żeś mnie zmusiła, Moniko, ogarnąć moje istnienie jak niesłychany Całokształt, który się uwydatnił i zarysował przez to, żeś ty stanęła w pobliżu. Monika, ja jednak lękam się siebie i lękam się także o ciebie. Długo przedtem lękałam się ciebie, lękając się przy tym o siebie, twój ojciec odszedł i Poległa przecież, została jedność, ty byłeś jej rzecznikiem, miłość na ciebie przeszła. U mnie, u mnie rodzice żyją jak dwoje obcych ludzi. Nie ma jedności takiej, o jakiej musi się marzyć, kiedy się życie we dwoje chce przyjąć, a także chce dać. Czy to nie będzie pomyłka, mój drogi? Czy to nie minie? Czy kiedyś nie odejdziesz, tak samo jak mój ojciec, który jest w domu, obcy? Czy ja nie odejdę jak matka, która stała się obca? Czy ludzka miłość w ogóle zdolna do tego, by przetrwać całe istnienie człowieka? Więc to, co mnie teraz przenika, to jest uczucie miłości, ale... — Przenika mnie także jakieś uczucie przyszłości, a to jest lęk. — Wiem, wziąłeś je ode mnie, od tego zaczęła się miłość. Wziąłeś je kiedyś w swe ręce, jakby drugą parę rąk, zziębniętych i zagrożonych, że nie odtają... To były moje ręce, pamiętasz, Krzysztofie, na nartach przy brzegu owego lasu, gdy zachód szybko nadchodził, a myśmy zgubili drogę. Lękam się przy tym ciebie, właśnie tej twojej siły, która mną może zawładnąć, a potem może zostawić. Teraz raczej siebie się lękam. Do ciebie nabrałam ufności. Mówiłeś, że ojciec odszedł i nie powrócił już nigdy, a przecież on pozostał, Krzysztofie, nie jak mój ojciec i nie jak moja matka, więc pomyślałam kiedyś, że ty zostaniesz także, choćbyś tak odszedł jak ojciec. I odtąd się wszystko zmieniło. Zaczęłam się lękać o Ciebie. Krzysztof. Musimy się z tym pogodzić, że miłość wplata się w los. Jeśli los nie rozszczepi miłości, odnoszą zwycięstwo ludzie. Lecz nic poza tym i ponad to także nic. Tu są granice człowieka. Nieraz budziłem się nocą i zaraz moja świadomość była przy Tobie. Pytałem siebie, czy mogę brać Twoje ręce zziębnięte, rozgrzewać moimi rękami? Pojawi się jakaś jedność, wizja nowego istnienia, które ogarnia nas oboje, czy potem jednak nie zgaśnie. Walczyłem tak godzinami, nie mogąc usnąć do rana z pokusą jakiejś ucieczki. Dziś jednak dłużej nie mogę. Musimy iść odtąd razem, Moniko. Musimy razem... Choćbym miał odejść od ciebie tak wkrótce jak ojciec od matki Wszystko tamto trzeba pozostawić i tworzyć swój los od początku Miłość jest ciągłym wyzwaniem rzucanym nam przez Boga Rzucanym chyba po to, byśmy sami wyzwali los Monika Musimy iść odtąd razem? Krzysztofie, musimy razem, choćbym miała stać ci się obca jak moja matka ojcu. Lękałam się długo miłości, dlatego właśnie dziś lękam się jeszcze o miłość, o to wyzwanie człowieka. Bierzesz przecież dziewczynę trudną, wrażliwą, wręcz do przesady, która łatwo się w sobie zamyka i z trudem łamie ten krąg, jaki własne ja ciągle wytwarza. Bierzesz taką, co chłonie bardziej, bardziej może niż ty dać potrafisz, a daje ogromnie oszczędnie. Nieraz karciła mnie matka o to wszystko i tak jest z pewnością. Teraz widzę to nawet wyraźniej i ostrzej niż ona widziała. Krzysztof, nie mogę przejść poza ciebie. Człowieka nie kocha się za to, że ma nawet łatwy charakter. W ogóle za co się kocha? Za co ja ciebie kocham, Moniko? Nie każ mi odpowiadać, nie umiałbym odpowiedzieć. Miłość wyprzedza swój przedmiot lub też tak się do niego przybliża, że prawie traci go z oczu. Wówczas człowiek musi myśleć inaczej, musi odejść od zimnych rozważań, a przy tym myśleniu gorącym jedno chyba jest ważne – czy tworzy? Ale tego też raczej nie wie, skoro jest tak blisko przedmiotu. Ważne będzie to, co zostaje, gdy fala wzruszeń opadnie. To wszystko jest prawda, Moniko. I wiesz, czym najbardziej się ciesza? Tym. Że mamy jednak tyle prawdy, że jakoś swobodniej czytamy w gęstwinie tych wszystkich uniesień sprawy zwyczajne. Teresa Tego wieczoru musiałam zrozumieć, Andrzeju, jak bardzo my wszyscy ciążymy nad ich losem. Oto dziedzictwo Moniki. Pęknięcie tamtej miłości zatrzymało się w niej tak głęboko, że własna miłość zaczyna się też od pęknięcia. Krzysztof próbuje goić. W nim przetrwała miłość twoja ku mnie, lecz także twa nieobecność, lęk miłości do nieobecnego. Lecz to nie jest nasza wina. Staliśmy się dla nich progiem, poza który przechodzą z wysiłkiem, by znaleźć się w nowych mieszkaniach, w mieszkaniach własnych dusz. Dobrze chociaż, jeśli się nie potkną. Żyjemy w nich bardzo długo. Gdy dorastają nam w oczach, niby stają się niedostępni, jak grunt nieprzepuszczalny, lecz już przedtem nabrali nas w siebie i chociaż zewnętrznie się zamkną, wewnętrznie w nich zostajemy i straszno o tym pomyśleć ich życie jakoś sprawdza to, co było naszą twórczością, co było naszym cierpieniem. Jakże można inaczej o miłości mówić w czasie przeszłym? Oto miejsce, na którym kiedyś staliśmy, tak jak oni dziś stoją. Patrzyliśmy w witrynę tego dziwnego sklepu. Pewne prawdy jakoś nie mijają – Powracają do ludzi wciąż. Ta prawda, która przed laty przyoblekła się w nasze życie, dziś przyobleka się w ich. Muszę podejść do nich i powiedzieć Dobry wieczór, Moniko Dobry wieczór, Krzysztofie — Pamiętam, jak kiedyś, Andrzeju, stanąłeś tutaj przy mnie, jak dyskretnie. Naprzód ujrzałam twoje oblicze w szybie, a potem dopiero odczułam twoją obecność. Andrzeju, nic nie minęło. Muszę więc podejść do nich i powiedzieć tak. — Moje dzieci, nic nie minęło — Człowiek musi powracać w to miejsce, z którego wyrasta jego istnienie, a jakże bardzo pragnie, by wyrastało przez miłość. I wiem, że stary jubiler, który w dzisiejszy wieczór jest także starszy o te 27 lat, Patrzył na was tym samym wzrokiem, jakby sądował wam serca i określał nowy poziom istnienia przez te obrączki. Czy w nich się rozmienia na drobne życie starego jubilera? Napełniając się życiem ludzi, życiem tylu ludzi, tylu ludzi. Andrzej zabrał swoją obrączkę. Z nią poległ, ja dotąd noszę. Krzysztof Kiedy wzięliśmy obrączki, czułem, że ręka ci drżała, Zapomnieliśmy zwrócić uwagę na twarz tego starego człowieka, o którym mówiła mi mama. Oczy jego mają wiele wyrażać. To nie jest nasza wina, że niczegośmy nie wyczytali w jego wzroku. Mówił zaś niewiele i rzeczy skąd inąd znane, więc nie dziw się temu, mamo, że jakoś minęły bez echa. Rzeczy skądinąd znane, nie odczuliśmy żadnej wielkości A drżenie rąk Moniki powiedziało mi znacznie więcej Byłem zupełnie przejęty jej wzruszeniem, a pośrednio moim przeżyciem jej wzruszenia Bo odebrałem je w pełni i zobaczyłem nas dwoje na dnie tych naszych przeżyć ja chyba bardzo ją kocham. Monika. Byliśmy sobą zajęci, jakże można się było oderwać. On nie uczynił niczego, by nas zafascynować, po prostu zmierzył obwód palców naprzód, a później obrączek, jak każdy zwyczajny rzemieślnik. Nie było w tym nawet artyzmu, nie przybliżył do nas niczego. Całe piękno zostało w uczuciu naszym własnym. On nic nie rozszerzył, ani nie ścieśnił. Pochłonięta byłam mą miłością i niczym chyba więcej. Teresa, przeraziłam się tego jednak. Czyżby stary jubiler już nie działał mocą swego wzroku i swego słowa? Czy może oni nie byli zdolni odebrać tej mocy, jaka kryła się w jego wejrzeniach i słowach? Byliżby inni? Powiedziałam im, dobry wieczór i wkrótce rozmowa zeszła na temat ślubu. Monika zaraz wspomniała o swoich rodzicach. Byli oni nieobecni duchem. Miłość Moniki tworzyła się poza nimi, a nawet wbrew nim. Tak ona mnie mała. Ja jednakże wiem, że tworzyła się z tego podłoża, które oni w niej zostawili. Monika nie wstydziła się tego pęknięcia, które samo zrastało się w ich duszach, a w niej jeszcze miało swój pogłos. Cóż budujecie dzieci? Jaką spoistość będą miały te wasze uczucia? poza treścią słów starego jubilera, w których przebiega sam piom każdego na świecie małżeństwa. Monika, myślę o moich rodzicach. Myślę o moich rodzicach, bo oczywiście próbuję wyobrazić sobie Krzysztofie ten dzień naszego ślubu. Bardzo często czynię takie próby, są one chyba podobne do prób w teatrze. Teatr mej wyobraźni i teatr mojej myśli. Ojciec będzie grał rolę ojca i rolę małżonka, a matka przyjmie te rolę i do niej dostroi swoją – mnie będą męczyć ich twarze Ach, kiedyż zaczniemy żyć życiem nareszcie własnym I kiedyż wreszcie uwierzę, że ty nie jesteś jak ojciec Kiedyż będziesz tylko Krzysztofem, wolnym od tamtych skojarzeń Tak bardzo pragnę być twoja a przeszkadza mi w tym nieustannie to tylko, że jestem sobą. Krzysztof Dziwne były, moja droga mamo, dzieje tej naszej miłości z Moniką, którą musiałem zdobywać dla niej samej, a także dla jej rodziców. Ci ostatni raczej mnie nie lubią, choć może jest trochę lepiej, a jednak próbowałem wyobrazić sobie wraz z nią ich udział w naszym ślubie. Przecież jest właśnie inaczej niż myślisz I będzie inaczej Ludzie mają swe głębie Nie tylko maski na twarzach Cóż ty wiesz o głębi twej matki I ojca twojego Stefana? Kiedy przyjdzie dzień naszego ślubu Wyjdziesz z pomiędzy nich Ongiś małą dziewczynkę prowadzili oboje za rączki, a jeszcze dawniej byłaś niemowlęciem i ojciec twój wracał po pracy i pytał matki twojej Anny, czy przybrałaś na wadze Moniko, i czy masz dobry apetyt i cieszył się każdym gramem twojego małego ciałka, cieszył się twoim snem, a później gaworzeniem... Przy tym sam stawał się dzieckiem. To wszystko nie mogło minąć bez reszty. Więc kiedy przyjdzie dzień naszego ślubu, ja zjawię się i zabiorę cię z pomiędzy nich człowiekiem dojrzałym do bólu, do nowego bólu miłości. Do bólu nowego rodzenia i wszyscy będziemy tak ogromnie radośni i wszyscy staniemy na granicy tego, co się w ludzkim języku nazywa chyba szczęście. Teresa, Krzysztof, mój syn, jest dobry dla Moniki. Jakby pragnął zastąpić jej ojca, którego sam nigdy nie znał. A ona w swoim mniemaniu tylko straciła. Przedziwny proces, Moniko, gdy ulatnia się z nas jakiś człowiek, który jest. Ulatnia się więc dlatego, że go nie zatrzymujemy. Jeszcze dziwniejszy proces, gdy intuicją tworzymy w sobie tego, którego nie ma. Tak właśnie Krzysztof ciebie stworzył, Andrzeju. Chcę jeszcze stworzyć w Monice jej rodziców, Stefana i Annę. Gdy nadszedł dzień ich ślubu, rodzice byli oboje i Monika stała wśród nich ubrana w białą suknię, a Krzysztof szedł obok mnie, ojca zastąpił mu Adam – Adam był tym człowiekiem, co ostatni widział Andrzeja. Byli razem w tej samej kompanii. Gdy wrócił z frontu, odwiedził mnie natychmiast i powtarzał różne jego słowa. Może nawet przejął w swe serce coś z tych wielkich miłości Andrzeja, bo bardzo pokochał Krzysztofa, który też się do niego przywiązał. Zastawałam ich nieraz w mieszkaniu, wjedli z sobą żarliwe rozmowy. Adam nie szczędził czasu, zastępował chłopakowi ojca. Byłam nawet trochę niespokojna, że może myśli o mnie i poprosi mnie kiedyś o rękę, lecz razu pewnego powiedział – ja jestem chyba po to, by na miejscu każdego człowieka podejmować dalszy jego los, bo wcześniejszy też we mnie się zaczął. Nie pojęłam zupełnie tych słów, lecz to wiem, że odtąd się stałam najzupełniej spokojna. Byliśmy teraz tak bardzo odświętni, i Monika wyglądała ślicznie, a Krzysztof z lekka przybladł, szli zwolna naprzeciw siebie. Potem Krzysztof ujął ją pod rękę i zaczęli iść przodem. Sklep jubilera został za plecami o pół obrotu w prawo. Młodzi jeszcze zmienili obrączki i stąd poszli, wziąwszy się za ręce, my pozostaliśmy w tyle. Pamiętam, okno tego sklepu niegdyś stało się dziwnym zwierciadłem. Chłonęło naszą przyszłość aż do tego momentu, w którym zaczynała się tajemnica, tajemnica czy niewiadoma. Nam wystarczyło tyle, miłość była silniejsza od lęku, a oni poszli przed siebie. Nie spojrzeli na swoje odbicie w zwierciadle tej dziwnej szyby, nie sądowali przyszłości. Tajemnica czy niewiadoma zacznie się dla nich od razu. Idąc Krzysztof przygarnął jej ramię, chciał przetworzyć wspomnienia rodziców. Oni tu pozostali. A ja z Adamem. Czyż miałam sprawdzać intuicję mojego Krzysztofa? Anna. Nie przypuszczałam tego nigdy że spotkam cię tutaj, Adamie, a może nawet teraz obco brzmi to imię w moich ustach. Pamiętasz, wtedy niespodzianie zacząłeś ze mną rozmowę właśnie tu. Mówiłeś do mnie, tą ulicą przejdzie oblubieniec. Czekałam, plącząc się chwilę wśród dziewcząt, co usypiały, gdy inne niosły lampiony i szły naprzeciw niego. Więc poszłam z nimi. Gdy nadszedł, spojrzałam mu z bliska w twarz. To było oblicze Stefana. Chciałam natychmiast uciekać. Czy myślisz, że pogodziłam się z tym do dzisiaj? Poczucie dysproporcji nie znikło we mnie bez reszty. Nie mogłam, nie mogę przybliżyć obu tych twarzy. Nie mogę ich utożsamić. Dawna dziewczęca miłość do tego człowieka... Wyschła jak źródło, które nie może powtórnie wytrysnąć z ziemi. Próbowałam jednak uwierzyć i w Niego, i w jakiś ład, w jakiś porządek wszystkiego, także i mego życia. Poza tym przestałam nim gardzić. Przestałam żywić żal, ten straszny żal o życie, które on mi właśnie zmarnował. Zaczęłam szukać winy także i w sobie. Była. Nie przecinałam rozmów, nie milczałam po to, aby miażdżyć. Czy on się zmienił? Nie wiem. Stał się jednak mniej uciążliwy. Jemu także łatwiej było odtąd znosić chyba moją obecność. Przestaliśmy się może od siebie oddalać w tym przyspieszeniu, w jakim to przedtem szło. Teraz jakby stanęło w miejscu, czy żyjemy sobą? Chyba nie. Prędzej może żyjemy dziećmi. Monika jest najtrudniejsza. W niej też zburzyliśmy najwięcej. Teraz odchodzi od nas. Myślę, że może zbyt wcześnie i zabiera z sobą przeświadczenie o winie własnych rodziców. Chyba nawet przez to nas krzywdzi. Że musiał mieć twarz Stefana, oblubieniec? To już rozumiem. Lecz zostałam jedną z panien głupich, której zabrakło oliwy i latarnia Pali się mizernie, zużywając przy tym prawie każde włókno mojej duszy. Adam Widziałem znów tego wieczoru Annę. Po tylu latach spotkanie z oblubieńcem było dla niej żywe. Anna weszła na drogę miłości dopełniającej. Trzeba było dopełniać, dając i przyjmując w innych proporcjach niż przedtem. Przesilenie nastąpiło właśnie owego wieczoru przed laty. Wtedy wszystko groziło rozbiciem. Nowa miłość mogła się zacząć tylko od spotkania z oblubieńcem. To, co z niej Anna odczuła, to zrazu było tylko cierpienie. Z biegiem czasu przyszło stopniowe uspokojenie, to zaś, co narastało, wciąż jeszcze było trudno uchwytne, a przede wszystkim nie posiadało żadnego smaku miłości. Kiedyś nauczą się może oboje smakować w tym nowym. W każdym razie Anna jest bliższa tego niż Stefan. Przyczyna leży w przeszłości. Tam zwyczajnie tkwi błąd. Chodzi o to, że... Porywa ludzi jak absolut miłość, której brak absolutnych wymiarów. Oni zaś, kierując się złudzeniem, nie usiłują zaczepić tej miłości o miłość, która ma taki wymiar. Nie podejrzewają nawet tej potrzeby, bo ich zaślepia nie tylko siła uczucia, ślepi są raczej przez brak pokory. Jest to brak pokory wobec tego, czym miłość być musi w swej prawdziwej istocie. Im bardziej są tego świadomi, tym mniejsze niebezpieczeństwo, w przeciwnym razie jest ono wielkie, miłość nie wytrzymuje ciśnienia całej rzeczywistości. Ach, jakże mi było żal, Anny, w ów wieczór przed laty, jakże mi było żal Stefana. Mieli już troje dzieci, które zaczynały dorastać, najmocniej wszystko odczuła Monika. Było mi ich wtedy straszliwie żal. O wiele, o wiele nawet bardziej niż Andrzeja, gdy żegnał się ze mną na froncie, odchodząc na swoją pozycję, mówił wtedy, nie wrócę. Pozostało mi tylko przynieść tę wiadomość wdowie i sierocie. Starałem się jak mogłem zastąpić Krzysztofowi ojca, za którego nie było mi dane polec. Czasem ludzkie istnienie wydaje się za krótkie dla miłości. Kiedy indziej jest jednak odwrotnie – Miłość ludzka wydaje się za krótka w stosunku do istnienia, a może raczej za płytka. W każdym razie każdy człowiek ma do dyspozycji jakieś istnienie i jakąś miłość. Jak z tego uczynić sensowny całokształt? Poza tym całokształt ów nie może być nigdy zamknięty w sobie, musi być otwarty w ten sposób, by z jednej strony przenosił się na innych ludzi, a z drugiej, żeby zawsze odzwierciedlał absolutne istnienie i miłość, by je zawsze w jakiś sposób odzwierciedlał. To już jest sens ostateczny waszych losów, Tereso, Andrzeju, Anno, Stefanie i waszych Moniko, Krzysztofie. Adam wymienił nas po kolei, swoje imię zamilczał, był jakby wspólnym mianownikiem nas wszystkich, a zarazem rzecznikiem i sędzią. Cicho jakoś powierzyliśmy siebie jego myśli, jego analizie i sercu. To wszystko, co było i przeszło lub przechodziło zwolna w jakiś inny całokształt. Trudno było oderwać się myślą i sercem od młodych. Monika i Krzysztof znowu odzwierciedlają w jakiś sposób absolutne istnienie i... Miłość? W jaki sposób? Oto jest pytanie, którego nie można postawić do końca. Nie było już nawet zwierciadła, w którym kiedyś oboje z Andrzejem ujrzeliśmy przyszłość najbliższą. Ach, jubiler już zamknął swój sklep, a oni... Oboje odeszli, czy choć wiedzą, co odzwierciedlają? Czy nie trzeba za nimi pójść? W końcu jednak mają swoje myśli. Wrócą tu, z pewnością powrócą. Poszli tylko na chwilę rozważyć. Przecież stworzyć coś, co odzwierciedla absolutne istnienie i miłość, to jest chyba najwspanialsza rzecz. Ale żyje się o tym nie wiedząc. Ja też raczej nie wiedziałem, o czym mówił Adam. A potem Teresa, matka Krzysztofa. Jeszcze przedtem Anna jakby spowiadała się wobec Adama z wielu ostatnich lat swego życia. Gdy skończyła mówić o oblubieńcu, który musiał mieć moje oblicze, Zaraz nawiązała do Moniki. To jedyno zrozumiałem najlepiej. Monika chce odejść od nas za wszelką cenę. Dlaczego? Dlaczego? Ja stanowczo nie rozumiem, co to znaczy odzwierciedlać absolutne istnienie i miłość. Ale jeśli Monika chce tak bardzo od nas odejść... To wiem na pewno, że właśnie dlatego my oboje, Anna i ja, bardzo źle je odzwierciedlamy. To zrozumiałem jasno. To mnie także jakoś zabolało. W tym momencie też po raz pierwszy od wielu lat odczułem potrzebę powiedzenia czegoś takiego w czym otworzy się cała moja dusza. Powiedzenia tego właśnie do Anny. Była to jakby próba samooskarżenia, a może jeszcze bardziej próba rozłożenia winy na nas dwoje. W każdym razie podszedłem do niej i położyłem jej na ramieniu rękę, czego nie uczyniłem już dawno. Dawno? Powiedziałem przy tym takie słowa... Jaka szkoda, żeśmy od tylu lat nie czuli się dwojgiem dzieci. Anno, Anno, jak wiele straciliśmy przez to.